Puszczmy, proszę, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Piotr pisze ten list do cierpiących chrześcijan. Dzisiaj dla wielu z nas cierpiących chrześcijanie to Azja, Afryka, Wschód, kraje wschodu. W tamtych czasach wszyscy chrześcijanie to byli cierpiący chrześcijanie, prześladowani chrześcijanie w tamtego okresu. I wielu z nich zastanawiało się, jak to jest, że będąc naśladowcami Chrystusa, od którego woli, od którego decyzji zależny jest ten cały świat, jakże to jest, że my cierpimy, że ciągle jesteśmy zasmucani, że ciągle jesteśmy utrapieni, że ciągle przychodzą na nas przeciwności. Przecież Bóg wszystko może. Czy Bóg nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi? Czy Bóg tak nas kocha i ta Jego miłość wyraża się w tym, że ciągle musimy cierpieć? Ileż to razy słyszałem tego typu pytania. Jeśli Bóg nas kocha, to na pewno nie chce, żebyśmy cierpieli. Czy jak Ty jesteś ojcem, to chcesz, żeby Twoje dziecko cierpiało? Na pewno nie chcesz, prawda? Jak kochasz je, to zrobisz wszystko, żeby... Jak ono cierpi, to żeby mu pomóc, żeby uniknąć tego cierpienia. A jednak nasz niebiański ojciec pozwala swoim dzieciom cierpieć. Sam to doświadcza, ale też pozwala, aby byli wystawieni na przeróżne próby, doświadczenia i cierpienia, które palą jak ogień. I Piotr. Zwraca się do tych chrześcijan i mówi w wierszu szóstym, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Zauważcie, mówi na krótko, gdy trzeba. Na krótko to znaczy ile? Dzień? Dwa? Tydzień? Miesiąc? Tyle, ile trzeba. Na krótko, na tyle, ile trzeba, gdy trzeba. Zasmoceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Po co? Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Znikome złoto jest w ogniu wypróbowane, jest poddawane próbie czystości. I wszelkie nieczystości w tej próbie ognia z niego wychodzą, i staje się czystsze. I mówi: Wasza wiara jest cenniejsza niż to złoto. I ona też jest poddawana próbie ognia. Próbie doświadczeń, próbie cierpienia, próbie zmarłym. Po co? Ku chwale i czci i sławie. Zauważcie, że tutaj Piotr mówi: Ku waszej chwale, Ku waszej czci i Ku waszej sławie. Nadchodzi dzień, kiedy ci, którzy przejdą te próby zwycięstwo, usłyszą, jak sam Pan Jezus Chrystus w gronie świętych aniołów, świętego zgromadzenia wszystkich czasów wezwie po imieniu swoich wiernych. Tak jak Pan Jezus powiedział, jeśli wy wyznacie mnie w tym świecie, to ja wyznam was przed świętymi aniołami w niebie. Wyobrażacie sobie ten dzień? Świętego zgromadzenia wszystkich czasów? Wszystkich świętych aniołów i Pan Jezus wyznał Twoje opinie, bo to jest wierny słuch. To może długo trwać, ale mamy całą wieczność. Tam się nikomu już nie będzie spieszyć, tak jak tutaj. Tam nikt nie będzie patrzył na zegarek. Oj, no ile to jeszcze, ta, ta długa ta kolejka. O, każda, z tych, każda ta chwila będzie słodka pełna chwały, pełna czci, uwielbienia Bożych Dzieci. Tak, jest czas uwielbienia Boże, Bożych Dzieci. Czytamy, że jeśli dzisiaj uniżymy się pod Jego mocną ręką, to co? Swego czasu wywyższy nas. Tak? Dzisiaj mamy czas uniżenia, dzisiaj mamy czas pochamwienia, dzisiaj mamy czas prześladowań, nienawiści swego tego świata. Ale to nie jest nasz cel. To nie jest nasz cel. To nie jest nasza wieczność. To jest na krótką. gdy trzeba. Tak, bracia i siostry, trzeba. Tego nam dzisiaj trzeba byśmy byli uciskani, uniżani i uświadamiani o naszej własnej nędzy. I w tym wszystkim możemy doświadczyć Jego wielkości, Jego wspaniałości, Jego mocy, żyjąc nadzieją, żyjąc oczekiwaniem, żyjąc w tym pragnieniu przyjść. Panie Jezu, ustaw swój, ustan, ustanów swoje Królestwo, objaw swą moc, objaw swą władzę, objaw swą chwałę. Im bardziej jesteś uciskany, im więcej doświadczasz cierpień, tym bardziej wołasz o przyjście Jego Królestwa. Tym bardziej oczekujesz Jego przyjścia. Im Ci jest lepiej na tej ziemi, im masz mniej doświadczeń, im masz mniej problemów, nie spieszy Ci się do domu Ojca. Tutaj Ci się dobrze żyje. Gdzie Ty się masz spieszyć? Ale jeśli tutaj jest Ci źle, o, Twoje serce jest stęsknione, by być już z Ojcem. Tak jak apostoł Paweł, tyle przeszedł tych różnych zmagań i ciebie, i mówi dla mnie: Śmierć to zysk! To zysk! Ilu z nas może to szczerze powiedzieć, że śmierć jest dla nas zyskiem. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Jego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Na tym zakończyliśmy wczoraj. To jest cel naszej wiary, zbawienie naszych dusz. Mówiliśmy wczoraj o tych czterech aspektach naszego zbawienia. O naszym doczesnym zbawieniu z naszych doczesnych trosk, problemów, sytuacji, w których jesteśmy bezradni, ale możemy błagać do Boga i możemy doświadczyć Jego ratunku. Mówiliśmy o tym zbawieniu, które jest dziełem Boga, którego, które Bóg dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, posyłając go na ten świat, pozwalając Mu umrzeć śmiercią na krzyżu, zbudając Go z martwych i Posadziwszy go w okręgach niebieskich, uczynił go arcykapłanem, Panem, Panem, Królem, Królem, przez którego i w którym jedynie jest nasze zbawienie. Jest to dokonane zbawienie raz na zawsze w Jezusie Chrystusie, którego uczestnikami stajemy się przez prostą wiarę. Przychodząc w swej nędzy i prosząc Go o zbawienie, prosząc Go o oczyszczenie nas z naszych i przyjęcie nas za swoje dzieci. Mówiliśmy o tym aspekcie naszego doczesnego zbawienia, które sprawujemy. Zbawienia, które my jesteśmy aktywnie zaangażowani. Tak jak Paweł mówi do Tymoteusza, głoś słowo, żyj tego słowa i czyniąc to zbawisz samego siebie i tych, którzy Ciebie słuchają. Mówiliśmy o tym doczesnym aspekcie zbawienia, które się dokonuje w naszym życiu teraz. Teraz jesteśmy zbawiani od grzechu, od świata, od szatana. Jesteśmy w boju, który się toczy. I tak jak czytamy, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez Jego śmierć. Tak teraz będziemy co? zbawieni przez Jego życie. A więc jest ten aspekt życia Chrystusa w nas, relacji z Chrystusem która jest zbawczą relacją. Jeśli tej relacji nie mamy, jeśli ją zatracamy, nie mamy zbawienia. I ostatni aspekt, na który bardzo krótko zwróciliśmy uwagę, to właśnie celem tego wszystkiego. Celem tej naszej wiary jest zbawienie, Ale stan już jest ta cała pełnia. I wierzę, że jest to jedyne zbawienie, którego nie możemy tracić. Tego zbawienia, jak już osiągniemy ten cel, to jak w Księdze Objawienia czytamy, będziemy jak filary w Domu Bożym i których już nie da się poruszyć. Ale w naszej pierwilżynce tutaj te wszystkie pozostałe aspekty zbawienia są zależne od naszej wiary, od naszej relacji z Chrystusem, od naszego posłuszeństwa Jego Słowa. Tak jest moje zrozumienie. I widzieliśmy przykłady, widzieliśmy przykłady ze Bożego Słowa tych, którzy weszli na tą drogę spawienia. Którzy uwierzyli w jakiejś mierze, doświadczyli Boga, a jednak nie wytrwali. Czytaliśmy z pierwszego listu do Tymoteusza o tych, którzy nie zachowali wiary, którzy nie zachowali dobrego sumienia, odrzucili dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Czytaliśmy to wezwanie skierowane do braci, z listu do Hebrajczyków, które tutaj też jeden z braci modlił się dzisiaj. Bracia, baczcie, uważajcie, strzeżcie się, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Oby nasze świadectwo było takie, jakie było wiernego apostoła Pawła, który u kresu swojego życia pisze do Tymoteusza z więzienia, i mówi, dobry bój bojował. Wiarę zachowałem. Nie straciłem wiary. Nie stałem się rozbitkiem. Ale tą wiarę, którą otrzymałem od Boga, tę wiarę, którą żyłem, zachowałem do końca. Toczyłem dobry bój. I wiarę zachowałem. Oby takie było nasze Obyśmy nie znaleźli się w gronie tych którzy rozpoczęli, którzy szli za Jezusem, którzy doświadczyli Jego łaski, Jego mocy, a jednak odpadli. Obyśmy nie podzielili losu tych niewiernych, których chciała zasłały pustynie, których Bóg mówi, nie znalazłem upodobania. chociaż wyszli, chociaż uwierzyli, chociaż doświadczyli, chociaż chleb z nieba jeli, a jednak, czytamy, umierali w niewierze, pomyśleć o tym, jest to przerażające, że tylko trzech z tego ogromnego grona, nie wiem, co za Aron. Ale jedynie tych dwóch weszło, tak? Mojżesz nie wszedł, ale wierzymy, że odszedł jako wierny słucha Pana. Później dostaje dobre świadectwo i ja. A tak naprawdę tylko dwóch weszło, z całego tego pokolenia. Dwóch, trzech milionów, które wyszło z Egiptu. darmo, Słowo Boże mówi, to jest wąska brama. I jest wąska droga. I jest naprawdę niewielu, którzy ją byli. To nie są liczne tłumy. Tak naprawdę jest bardzo niewielu. Spójrzmy na kilka przyczyn odpadnięcia od wiary. Dlaczego ludzie odpadają od wiary? W Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, Pan Jezus Posługując się porównaniami, opowiada o ziarno. O ziarnie, które pada na cztery różne gleby. I z tą pierwszą i z tą ostatnią nie ma problemu. Pierwsza to po prostu twarda droga, na którą ziarno pada i przychodzi, przychodzi szatan i wyprawa. Tak? Ptaki, Pan Jezus używa tej, tej analogii ptaków, które przylatują, dyskutują. Później wyjaśnia tą przypowieść i mówi to szatan przychodzi i zabiera takie dziane. Czyli tutaj mamy ludzi, którzy nie przyjmują słowa tak naprawdę, którzy stykają się ze słowem, ale oni nie przyjmują go. Szybko to zostaje wykradzione z ich serca, zapominają, to znika. Po prostu słyszeli, wyleciało, wleciało jednym uchem, drugim wyleciało, nic z tego nie ma. Z tymi nie ma problemu. Ci ostatni też nie ma problemu. Ci, przyjmują to słowo, dobrym sercem, i to Słowo zapala w nich i obfituje, i wydaje owoc. 30-krotne, 60-krotne, To są prawdziwie wierzący. Ale te dwa w środku to są problematyczne przykłady. Ponieważ czytamy, że w wierszu dwudziestym Ewangelia Mateusza, 13 rozdział 20 wierzy, że posiane na gruncie skalistym, to ten, kto słucha Słowa, i co? Z radością je przyjmuje. A więc tu mamy człowieka, który słucha i przyjmuje to słowo. Tak, amen, zgadza się. Tak jest, bracie. Przyjmuje to słowo. Tak, ja tak chcę tak żyć. Akceptuję to. Tak, Boże, będę pełnił Twoją wolę. Panie, ratuj mnie, zbachnie. idę za Tobą, Jezu. on no, przyjmuje, słyszy, zgadza się z tym, przyjmuje. Ale czytamy, nie ma w sobie Korzenia. Przyjmuje to słowo, przyjmuje to ziarno, zaparta, ale jakoś tak się dziwnie rozwija. Bez korzenia. Nie ma w sobie korzenia. Nadto to jest niestało. I gdy przychodzi ucisk. A, tu jest. On przyjmuje to słowo i cieszy się. Bo mu taką Ewangelię powiedzieli. Albo on tak sobie to wyobrażał że jak przyjmie tego wspaniałego Pana Jezusa, to przecież teraz Pan Jezus pomoże mu. Pan Jezus rozwiąże jego problemy finansowe, rozwiąże jego problemy rodzinne, rozwiąże jego problemy zdrowotne, bo przecież Jezus uzdrawiał chorych, karmił głodnych, pomagał. No to teraz, jak ja go przyjmę, to On też to będzie robił w moim życiu. I Pan Jezus faktycznie taki dobry jest, ale przychodzi uczyć. Przychodzą problemy, przychodzą doświadczenia, przychodzi ucisk lub prześladowania dla słowa. A więc okazuje się, że pójście za Jezusem, przyjęcie Jezusa pociąga za sobą też pewne bolesne konsekwencje na tym świecie, że to doświadczenie wspaniałości Jezusa jest pośród trudności, pośród ucisków, pośród zmarń. I czytamy, że taki człowiek wnet się gorsze. To już się nie podoba. To już mi lepiej było, jak ja nie byłem wierzący. To ja nie miałem tylu problemów. Ja nie miałem tylu wrogów. To wszyscy mnie lubili. A teraz patrzą na mnie. Teraz mówią coś o mnie złego. Teraz mi dokuczają. Teraz mnie prześladują, śmieją się ze mnie. Przychodzi, że trzeba płacić cenę uczniowską. Trzeba cierpieć dla Jezusa. Jesteś w towarzystwie oni opowiadają zbereźne kawały, śmieją się z głupot. A ty co? Jak przyjąłeś to słowo, to wiesz, że nie przystoi tobie nieprzyzwoita mowa. Że nie masz mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale powinieneś je skarcić. A więc otwierasz swoje usta. Mówię, Słuchajcie, przestańcie te głupie kawały opowiadać. Przestańcie w tak, taki sposób mówić. A ty co? Święty się nami. Tak? Albo ci gorzej zbruzgają ciebie, ty kapusiu, Co ty jesteś? Lepszy jesteś? A co ty? Tak? No to, to, to mała rzecz, ale wiecie, że czasami dużo większą cenę zapłacić za swoje uczniowie. Ludzie tracą pracę, są wyrzucani ze swoich rodzin, są nieraz przestępcami w oczach państwa. Wielu mówi nie. To się nie opłaca. Ja nie będę cierpiał. Ja myślałem, że to tylko same pozytywy, że to dobra nowina. Jak dobra nowina, to tylko dobre rzeczy w każdym sensie. A tu się okazuje, że ta dobra nowina nie jest dobrą nowiną, jest skarbą, ale spośród ucisków, pośród prześladowań, pośród trudności i zmarń. Jeśli tego nie chcesz a zaakceptować, drogi bracie i siostro, to już jesteś skazany na klęskę. Jeśli wyobrażasz sobie, że twoje chrześcijańskie życie to tylko yy, spacer po różach, płatka chór, <śmiech> nic z tego. Jeśli ciągle jęczysz i narzekasz, że to ci się nie udaje, tu masz problemy i tam, i twoje życie jest pełne i jądzenia i jęczenia i szemrania, to jesteś już w gronie tych, których ciała zasłały pustynię. Pamiętasz jaki był ich problem? Byli. Na dobrej drodze do, do Kananu? Byli. Mieli, może zaopatrzenie? Mieli. Mieli problemy? Uuu, na każdym kroku. Co już Pan Bóg im tam coś dał? Wroczką wodę, węże. Różne sprawy tam były. Gorąco. Nie ma wody. I co? Uu, uu, uu, uu, uu. Już się mrają. Już niezadowoleni. Już jak jest źle. O, w Egipcie. Mogliśmy zostać w Egipcie. Po co myśmy wychodzili z tego Egiptu? A? Tak było? Tak było. I tak niektórzy wierzący w Kościoła. Tak wędrują do, do nieba. <śmiech> po prostu ciągle męczą, ciągle krękają, ciągle niezadowoleni, ciągle marudzą. Bracie i siostro, straszny to grzech. Jeśli Ty marudzisz, otrzymawszy tak wielkie bogactwo w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie masz wdzięczności w sercu, jeśli nie dziękujesz szczerze, nie radujesz się ze swojego zwojenia. A tymi rzeczami ziemskimi, tymi przyziemnymi, twoim problemami, one są tak wielkie dla ciebie, że ty już nie widzisz dobra Chrystusa i piękna Chrystusa i nie potrafisz się nim radować. Straszny to grzech. Nie rozumiesz ogromu bogactwa, które otrzymałeś. Choćbyś był sparaliżowanym człowiekiem, nie mógłbyś ruszyć ręką i nogą, jeśli masz Chrystusa. Jesteś w lepszym położeniu niż największy bogacz w pałacu który je najlepsze rzeczy tego świata, a nie zna Chrystusa. Masz powód do radości. Amen. Masz powód do szczęścia. Masz przed sobą wieczność w woliem. straszna rzecz, kiedy wierzący ludzie narzekają, szemrają i wiadomo. Straszna to rzecz. Jeśli ci tak poginęli, którzy byli uczestnikami daleko gorszego przymierza, cóż czeka nas? O ileż stroszczej kary czytamy, o ileż stroszczej kary winni będziemy my, którzyśmy drogocenną krwią Chrystusa kupieni. Jeśli zlekceważymy to wielkie zbawienie, a jeśli narzekasz i szemrasz jako człowiek wierzący, to lekceważysz sobie Boże zbawienie. I jesteś w ogromnym niebezpie niebezpieczeństwie. Jesteś w ogromnym niebezpieczeństwie. Znaczy się, że nie masz korzenia. Znaczy się, że nie jesteś sam. Na gruncie skalistym. Twoje serce jest pełne skały. Tam nie nastąpiło skruszenie. Tam nie nastąpiło odrzucenie tych rzeczy. Tam jest wciąż pełno skały. I to Słowo nie może się w Tobie rozwijać. To ziarno nie może wydać tronu w Twoim życiu. Bo tam są skały Twojego niezadowolenia, Twojego narzekania, umiłowania rzeczy tego świata, umiłowania wygody i tak dalej. I uciski, i prześladowania. Po prostu nie da, nie da się tak żyć i się i jesteś skazany na klęskach. Więc jeśli widzisz skałę w swoim sercu, jeśli widzisz, że twoje życie to jest pasmo jęczenia, narzekania, niezadowolenia, krytykanstwa, pokutuj, bracie i siostry, pokutuj, póki czas, wyznaj swój grzech, abyś nie znalazł się w gronie w A posiany między ciebie to ten, który słucha słów. A więc kolejne, kolejna grupa tych, którzy słuchają, słyszą i tam, słuchają, słuchają, ale ich serca są rozmiłowane w tym świecie. Umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i ploną niewydalne. A więc tutaj mamy ludzie, ludzi, których serce jest podzielone o których Jakub pisze w swoim liście, rozdwojonej ludzie, rozdwojonej duszy, którzy tak, słuchają słowa, ale miłują ten świat. Sądzą, że można być przyjacielem Boga i przyjacielem świata. Chociaż Słowo Boże mówi nam, że kto chce być przyjacielem świata, to staje się nieprzyjacielem Boga. Nie można być jednocześnie przyjacielem świata i przyjacielem Boga. Nie możesz miłować Boga i miłować ten świat. Jeśli uda bogactwa i umiłowanie tego świata gorszą w Twoim sercu, jesteś w wielkim niebezpieczeństwem. Jesteś w wielkim niebezpieczeństwem. Pamiętajmy o tym, co wczoraj mówiliśmy, że Pan Jezus jest zainteresowany owocem. On jest zainteresowany owocem. Jeżeli jakieś, jakaś gałąź, mówi, jakaś latorość nie wydaje owocu, to co? Odcinana i w ogień I tutaj Pan Jezus mówi... Ten między międzyciernie, który miłuje świat i łudę bogactwa, zadusza to słowo i on plonu nie wydaje, czyli nie wydaje, owocu. Czyli jaki jest jego koniec? I na spalenie. Będzie odcięty i spalony. Nie oszukujmy się. Ja nie wiem, jak ci dzisiejsi kaznodzieje to robią, ale słucham nieraz takich, którzy dają się to robić, że żągrują tymi wierszami w taki sposób, że nadal potrafią w tym wszystkim zobaczyć, że jak człowiek uwierzył, to to już zawsze jest robione. Jak już uwierzył, jak już wyznał, jak już znalazł się w kościele, zostało opuszczony, to po prostu nie ma, no nie ma opcji, żeby odpaść. No tutaj mamy z tych czterech trzy opcje, gdzie ludzie albo nie przyjmują, albo przyjmują i odpadają. Tak? I tylko jedna grupa jest tych, którzy przyjmują, zachowują, obfitują. I o to chodzi. To jest, to, ja Panu Jezusowi chodzi tylko o tą grupę. Nie jest zainteresowany tamtymi Tam Tamci trzej są wszyscy na przegranej pozycji. Ci, którzy odrzucili i ci, którzy przyjęli, ale owocu nie wydali, są na przegranej pozycji. Pierwszy list do Tymoteusza odgłosimy. Szósty rok. Pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział. Czytamy od szóstego wiersza. Rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na mało. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci... Chcesz być bogaty? Chcesz mieć więcej forsy? Mało ci? Nie masz dosyć? Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w siła i w liczne, w liczne Bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatraceniu. Posłuchajmy tych słów uważnie. Jeśli chcesz jako wierzący człowiek być bogatym człowiekiem, jeśli to jest twoja ambicja, jeśli to jest twój cel, jeśli chcesz mieć więcej więcej więcej, to jest jakimś motorem napędowym twojego życia. Wiedz, że czekają Ciebie pokuszenia, siła, liczne, bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążą Ciebie w zgubę i zatraceniu. Zobaczcie, co dalej mówię. To nie to jest, że on to mówi o ludziach w świecie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie. O tym. Zobaczcie, co wierze 10 mówi. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej tej miłości pieniądza, co zrobili? Zboczyli z drogi wiary. Co to znaczy? To znaczy, że kiedyś kroczyli drogą wiary. Tak? Jeśli zboczyli z drogi wiary, to znaczy, że wcześniej byli na drodze wiary. Umiłowali pieniądze i zboczyli, zeszli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Chyba tu nie trzeba komentarza do tego. Słowo mówi samo za siebie bardzo jasno. Pan Jezus mówi: Nie można Tą Panu służyć. Nie możesz służyć Bogu i Mamonie. Nie można. Jeśli chcesz służyć Bogu, oczywiście wszyscy pracujemy, czy mam nadzieję, że ci, którzy z nas mogą pracować, pracują, zarabiają na siebie, utrzymujemy nasze domy. Nie chodzi o to, żebyśmy porzucili pracę i teraz żyli z wiary na łasce innych i byli pasożytami społeczeństwa. No, może nie o to chodzi. Mamy żyć, mamy zarabiać, ale musimy się naprawdę pilnować w tym dzisiejszym konsumenckim świecie, gdzie po prostu standardy życia są podnoszone i wmawia się nam z każdej strony, że musimy mieć to, musimy mieć tamto, a bez tego, a bez tego to w ogóle się nie da żyć. Jak się tam z jakimś bratem rozmawiał. mówi, bracie, bez tego nie będę są mówić taką rzecz I bez tego to się w ogóle nie da żyć. Naprawdę nie da się. Przecież tyle wieków nie mieli tego. I że jakoś dało im się żyć. O, no tak, no faktycznie. Po prostu gdzieś jakaś taka... Jak to się nie da? Ja pamiętam jeszcze, jak moja mama na tarce prawa. I dało się żyć. Ja nie mówię, że ja, ja muszę teraz na tarce jak moja mama. Mamy prawdę, chwała Bogu. Ale to nie tak, że nie da się żyć bez pralki. Nie nie, nie, nie, nie bądźmy tacy głupi, żeby te, te rzeczy, które świat pan mówi, po prostu żebyśmy je przyjęli jako, jako pewniki, jako po prostu coś. Że musimy to mieć, musimy to mieć. Nie, nie musimy. Aż tu mamy Chrystusa, mamy wszystko. Taka jest prawda. A te wszystkie inne rzeczy, jak nam da? O, Bogu no za to, dzięki mu za to. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Jak masz tylko tą tarę, Dziękuję, że masz tarę, że nie musisz iść do strumyka i na kamienie, że masz wodę w kraju. W wielu krajach nawet tego nie mają. Muszą drałować kilometry i, i na kamienie gdzieś tam trzepać, jeśli mają co trzepać. Niektórzy nawet tego nie mają. Bądźmy wdzięczni, bądźmy doceniani, bo to, nam w swojej łasce dał. Jeśli chcesz być bogaty, jeśli to jest twoja ambicja, no, wiedz, że zejdziesz z drogi wiary. A więc wybierz dzisiaj, tak? któremu panu chcesz służyć. Czy chcesz służyć Bogu i możesz się liczyć ze stratami w tym świecie, możesz się liczyć z problemami finansowymi w tym świecie, możesz liczyć się z biedą w tym świecie. Tak, możesz być wierzący i bierny. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że jak jesteś wierzący, to nie będziesz wierzył. Nie, możesz być wierzący i możesz budować. Możesz cierpieć Bóg jako wierzący. Chociaż Dawid mówi, że się zestarzał i nie widział takiego. Bóg się, za, Bóg się troszcza o swoje dzieci. Ale wiemy, że są nasi bracia i siostry, którzy cierpią Bóg. I oni nie są gorsi od nas w wierze. Myślę, że wielu z nich jest lepszych od nas. Ale cierpią Bóg. z tym się trzeba liczyć. Jeśli nie umiesz bogactwa tego świata, Jesteś w niebezpiecznym położeniu. Pierwszy list do Tymoteusza. Czwarty raz. A Duch wyraźnie mówi. My mamy, mamy problemy, żeby wyraźnie <coughs> słyszeć głos Ducha Bożego. Ale w tamtym czasie apostołowie wyraźnie słyszeli głos Ducha Bożego. I mówi, Duch wyraźnie mówi że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do zwodniczych duchów i będą słuchać szatańskich nauk. Odstąpią od wiary. Znowu, zobacz, jak tutaj cytuję te różne fragmenty, które pokazują nam ludzi, którzy co? Byli na drodze wiary. Trzymali się wiary, Ale co? Zeszli z drogi wiary, zboczyli z drogi wiary. Tutaj odstąpili od wiary. Z tego czasu trzymali się słowa Bożego. Trzymali się raz na zawsze przekazanej wiary. Ale z czasem zaczęli słuchać nauk zwodniczych. Zaczęli słuchać nauk szatańskich. Wiecie, że w Kościele od pierwszych wieków aż po dziś jest wielu głosicieli szatańskich nauk, zwodniczych nauk. W Kościele, tak. W Kościele jest wielu. Było i jest. Ja, ja po Jan pisze, już teraz wyszło wielu antychrystów. Już wielu wyszło. Apostoł Paweł od starszych w Efezie mówi, z Kościół nawet was wyjdą wilki zwodnicze. To nie jest nic nowego. To nie XX czy XXI wiek. To od wieków pewnie. Że jak szatan nie był w stanie stłamsić Kościoła, zastraszyć wierzących, to się do nich przyłączył. Wszedł ich grono. Przybrał postać anioła światłości i znalazł sobie swoich sług, którzy jego nauki rozsiewali i rozsiewali w Kościele. Jest wielu takich, którzy nie znają słowa, nie trwają w słowie, nie trzymają się słowa, ale zaczynają słuchać tych szatańskich nał, tych zwodzicielskich głosów i to brzmi lepiej niż samo słowo Boże. Tak? i odstępują od wiary. W drugim liście Piotra w drugim rozdziale podobnie mówi byli fałszywi prorocy między ludem. No, w Starym Testamencie i razy czytamy o fałszywych prorokach. W drugim Piotra drugi rozdział było wielu fałszywych proroków w Izraelu. Bóg przemawiał, ale było wielu, którzy wstawali i powiedzieli, tak mówi Jakwe, i kłamali. Izajasz o nich pisze, mówi, mówią, że mają słowo Pana, a tak naprawdę mówią swoje własne myśli. Mówią, że mieli sen od Pana, a tak naprawdę są to ich własne zjawy. Było wielu fałszywych proroków. Widzimy Jeremiasza, który zmaga się z fałszywymi prorokami. Widzimy innych wiernych słów Pana, którzy stają w opozycji do tych, którzy mówią, tak mówi Pan, ale głoszą fałszywe poselstwo, niezgodne z objawieniem woli prawdziwego Boga. I mówi, i między wami będą też fałszywi nauczyciele którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich podkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I zwróćcie uwagę teraz. Wierz drugi. I niektórzy pójdą za ich rozwiązłością. Tak? Pan jest napisany? Nie? Jest napisane wielu i wielu pójdzie za ich rozwiązłością. A droga prawdy będzie przez nich pochalbiona. Jakże jest pochalbiona dzisiaj droga prawdy. Jakże fatalny obraz chrześcijaństwa jest prezentowany temu światu. Dziwicie się, że muzułmanie nienawidzą chrześcijan? No, mają po temu powody. Mają wiele rzeczywistych powodów, by nienawidzić chrześcijan. Którzy przez wieków mordowali muzułmanów, bezwzględnie, zimną twią, myśląc, że służą Bogu. Oni nie robią nic innego dzisiaj, jak to, co tak zwani chrześcijanie robili im przez całe życie. Oni patrzą na tych chrześcijan z zachodu, którzy się w internecie prezentują i co widzą? Widzą ludzi, którzy mówią o bogactwie, którzy żyją w przepychu i patrzą wokół siebie widzą tych biedaków chrześcijan w swoich własnych krajach. To jakieś jest nieporozumienie, jakaś chwina, co to jest. Widzą chrześcijan, którzy tarzają się po podłodze, się jak psy, zachowują się jak opętani przez złe duchy i mówią, że do duch święty działa. Widzą chrześcijan, którzy kłócą się i żrą się między sobą setki denominacji, wojny religijne na przestrzeni wieków. Co to jest? Droga prawdy jest pochańbiona. Droga prawdy jest pochańbiona Fałszywe nauki, zgubne nauki, odrzucenie Pana, który, który nas odkupił. I czytamy wiele, wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Tak naprawdę niewielu jest prawdziwych chrześcijan, tak naprawdę jest niewielu, którzy idą tą wąską drogą. A większość to, to jest właśnie ci, o których apostoł Paweł pisze, którzy chali o tę drogę Pana, którzy przynoszą złe świadectwo. I my, bracia siostry, czasami trapimy się tym, prawda? Myślimy sobie, ludzie, co tam oni widzą? ja Po prostu jak nieraz, mi jest wstyd się przyznać, że ja z Kościoła na Świątkowej. Naprawdę. Nieraz raz zaczynają zaczynam się tłumaczyć. Bo jak, jak ludzie gdzieś tam wejdą w internecie i wpiszą Kościół Świątkowy i zobaczą te różne dziwactwa i wariactwa i, i, i głupotę, która ma miejsce w tym Kościele, to mi jest wstyd się przyznać, że ja z tego Kościoła. No, Taka prawda to no, niestety smutna. Droga prawdy pochamiona. Z chciwości będą was wykorzystywać przez zmyślone opowieści. Naprawdę nie wierzcie tym bajkom, tym historiom, które ludzie opowiadają dzisiaj, jeśli ich nie sprawdzicie. Czy nie macie wiarygodnego człowieka, który może wam powiedzieć, że to jest prawda? Jest wielu fałszywych kłamców. Którzy opowiadają, jakie to cuda nie uczynili, jakie to rzeczy nie widzieli, jakie to niesamowite rzeczy działy się tu czy tam. Niektórzy sobie zadają trud, żeby to sprawdzić i wiele z tego okazuje się wierutnym kłamstwem. Ci ludzie publicznie nie boją się powiedzieć wierutnych kłamstw, żeby tylko wzbudzić sensację, żeby tylko wyciągnąć od ludzi pieniądze, żeby tylko wzbudzić pseudowiarę. Prosty ludzi nabrać, nabić w butelkę i wykorzystać. Wielu jest tak, Wielu jest tak. Wszystko, co robią, to po prostu chodzi o pieniądze. I to jest naprawdę strasznie bolesne, że w ewangelicznym chrześcijaństwie tak szeroko otwarte są dzisiaj drzwi dla takich ludzi, którzy przychodzą nie wiadomo skąd, po prostu pojawiają się, są dobrymi mówcami, elokwentnymi, opowiadają niesamowite historie ludzie jak barany słuchają i po prostu wierzą ich Słowo. Ci ludzie nie nauczają Słowa Bożego, po prostu swoje bajki opowiadają ludziom, wzbudzają sensacje, wzbudzają emocje, wyciągają pieniądze i To na... jest tragiczne, A jakże łatwo takim ludziom wejść, jeśli przychodzą i mają pozór pobożności. Strzeżmy się, naprawdę strzeżmy się, uważnie słuchajmy tego, co ludzie mówią i weryfikujmy, czy to, co mówią, jak to wycisnąć to. Ile tam w tym było Słowa Bożego? Ile w tym rzeczywiście było Prawdy Boże, a ile w tym było po prostu jakieś nie do czego Tutaj nawet rozmawiałem z kilkoma osobami i to, to nie jest dla mnie nic nowego, ale to, co, to się widzę, jak, jak na jaką skalę, w jakiej skali to urasta dzisiaj. Także często słyszy się takich ludzi, którzy po prostu w Kościele mówią o wszystkim, tylko mówią o Słowie Bożym. Mówią o zdrowiu. Zdrowie oczywiście, w też w jakiejś mierze mówią o zdrowie i nie ma nic złego w dbaniu o swoje zdrowie. Tak? Ale to, to nie jest główny temat Słowa Bożego. Słyszałem o jakimś, jakimś nabożeństwie, na którym y, mówiono o materacach z Ikei. Wiecie, że jakie ludzie mają materacy sobie kupić. No, normalnie reklama, jakieś tam materace z Ikei. No. ale nabożeństwo. Kazanie, nie wiem, z jakiego wersetu ktoś tam był w stanie to, y, coś takiego głosić. Ale takie rzeczy uchodzą dzisiaj w Kościele. Słyszę, że się zrobiło głośno, a pewnie słyszeliście podobnych, może co innego rekomendowali. To, to jest po prostu obłęd. Dla mnie to jest obłęd. Że takich ludzi za fraki nie wyrzucą na zbity web, Że pozwala się w ogóle coś na coś takiego marnować czas Bożego ludzi. Co jest motywacją takich ludzi? Królestwo Boże? Zbudowanie Bożych ludzi? Czy po prostu sprzedanie jakiegoś produktu w Kościele? To to jakieś ukryci agenci? kto to jest? <śmiech> Możemy się z tego śmiać, ale naprawdę nie, to, jest, to jest na ogromną skalę dzisiaj takie rzeczy mają miejsce. Swego czasu w Agnieszcu całą masę szwedzkich kazań, bo chciałem, żeby jak słucha tego szwedzkiego, chce się go uczyć, niech kazań chociaż posłucha. A ona mówi, że tam żadnego okazania tak naprawdę sensownego, same bzdury, same jakieś klepanie, jakieś obmiersłych rzeczy, po prostu gadanie o polityce, gadanie o życiu, o rodzinie, o wszystkim, o tym, co świat mówi. Jakiś wers tu, jakiś wers tam, żadnego wykładu słabożego, Bożego, żadnego sensu, żadnego zbudowania do to mnie to, to mnie rozłożyło. Mówię, ludzie, co się dzieje z najlepszych zborów, jakich mogłem, wyszukałem, tam, że ściągnąłem te kazania. nie jest jakiś zielonoświątkowy, ale myślałem, że baptyczny coś lepszego mówi. <śmiech> A to no, oni tak się rzeczy pletą. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Od pierwszego wieczora, zobaczcie, jakie mocne słowa to apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza. Zaklinam Cię, teraz przed Bogiem, i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził, żywił i umarł na objawienie i królestwo Jego. Zobaczcie, jak mocne słowa. Mówi, zaklinam Cię. To, to nie jest proszę Cię, to nie jest błagam Cię, ale to jest coś jeszcze silniejszego. Mówi, zaklinam Cię, przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. To ma robić. To ma być głoszone w naszych zborach. Głoś słowo. Żadne bajki, żadne sny, żadne takie opowiastki, żadne bzdury. Jeśli nie jest głoszone słowo, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Paweł zaklinał Tymu Pełusza na objawienie Jezusa Chrystusa, Jego Królestwa, aby głosił Słowo. Głoś Słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Kać, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaj, Dlaczego? Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań to jest problem. Jeśli twoje upodobanie nie jest w Słowie Bożym, jeśli nie masz upodobania w prawdzie Bożej, jeśli masz upodobanie w filmach, masz upodobanie w rozrywkach, masz upodobanie w dogadzaniu swojego ciała, to głoszenie Bożego Słowa, karcenie, napominanie, gromienie, będzie cię męczyć. I powiesz aż tego już, no, nie mam, mam już dosyć tego. I sobie znajdziesz. Znajdziesz sobie nauczycieli, którzy zaczną cię łeptać za uchem. Tak dobrze ci powiedzą, że posłuchasz, tak przyjemnie, tak ciepło na duszy. Same dobre rzeczy mi powiedzieli. Jaki jestem wspaniały. Jaki mam potencjał. Ile to ja mogę zrobić. Jak to mnie kocham i akceptuję mnie takiego, jakim jestem. sam i robactwem i obrzymictwem. Tak Cię pokręcą za muchem, że po prostu Ty nic nie musisz robić, już Bóg za Ciebie wszystko zrobił. Ty po prostu leż, odpoczywaj, wypełniaj ten brzuch dobrym żarciem i ty po prostu jesteś w drodze do Królewstwa Bożego. Tak się wiele podoba. Takim, taką drogę im wyrychtować, gdzie oni po prostu nic nie muszą robić, nie muszą cierpieć, nie muszą się niczego wyrzekać, z niczym nie muszą walczyć. Po prostu uwierzyłeś człowieku, karteczkę podpisałeś. Chwała Bogu, bracie! Już jesteś w lesce, Boże. Już masz bilet. Nie martw się, teraz wszystko będzie dobrze. Pan Jezus Ci pomoże. Pan Jezus Cię wyciął mnie. Tylko mi wiarę. Tak. Znajdą sobie takich. Zdrowej nauki nie ściekną, ale według swoich upodobań. To jest ich upodobań. Widzicie, dlaczego fałszywi nauczyciele mają taki popyt? Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają taki, taką, jest taka podaż na to, tak? Znaczy, że w sercach ludzi jest chęć słuchania takich nauk. No. Dlaczego fałszywi prorocy w Izraelu mieli taki posłuch? Bo to lepiej brzmiało dla ludzi, bo to było fajniejsze, co oni proponowali, niż ci prawdziwi prorocy Jachma, którzy wzywali ich do pokuty, którzy wzywali ich do sprawiedliwości, którzy wzywali ich do wierności do porzucenia grzechu, do cierpienia chociażby na sprawy Sprawiedliwości, tak? Dzisiaj powiesz ludziom, ktoś, wracam do mojego tematu, wybaczcie, ale człowiek się rozwija, tak? I teraz e, mówi człowieku, no teraz jak ty możesz mu powiedzieć, że on do końca życia ma być sam, znaczy do końca życia jego żądał, powiedzmy jeszcze z mężczyzną. Co to jest? To jest łaska, to jest miłosierdzie, Pan Bóg przecież nie chce, żeby cierpiał, tak? Pan Bóg chce, żebyś się cieszył życiem. I teraz dla wielu takie poselstwo, że teraz masz cierpieć dla Chrystusa i pozostać wierny do końca życia twojego współmałżonka. Jakże ciężko tego słuchać, tak? Ale wokół pełno kaznodziei, że mówią, człowieku, zostawiła cię, weź się ją też zostaw, weź na następną, łóż sobie życie, młody jesteś, dzielny będziesz cierpał, tak? Wielu się znajdą takich, którzy... Pod połewcą ich za uchem. I gdzie polecą? No jeśli kochają Chrystusa, jeśli chcą iść jego drogą, to będą gotowi cierpieć. Ja? Ale jeśli ich serce, to, to ta chuć, ja? Ten, te, te, te żądze po prostu dominują w ich życie i nie wierzą, że Pan Jezus jest w stanie łaskę wyprwać w czystości. No to gdzie by z naszego zboru i losu podeszło. Podeszli, niestety. Wybrali swoją drogę. Nie podobało im się to. O, podobało im się, dopóki nie znaleźli tego któregoś, tak? <grym>, Póki nie mieli na oku nikogo, to jeszcze im się w miarę podobało. Ale jak już się znalazł, tamam nagle z to Nagle Na bracie nie, jednak. A no, inaczej to rozumiem, okay? tak? Twój wybór. Tak? Chcesz, to iść tam, gdzie Cię, gdzie, gdzie cię prowadzi. I go słuchać, jeżeli tak rozumiesz. I z tak wieloma rzeczami. Z wieloma rzeczami. Jeżeli, wiesz, to nie jest twój problem, to łatwo nam to przyjąć, tak? tak długo jak to nie jest mój problem, to ja się wskodzę z tym, bracie, tak. Ale jak to jest twój problem, to już jest inna sprawa. Jak czytamy o tym bogatym młodzieńcu i nie mamy za dużo w kieszeni, no, łatwo tę historię czytać. I, o, powinien był ze wszystko i rozdać je Ale jak już mamy te kasy, i w tym momencie coś takiego czytamy, zastanawiałem się, czy Pan Jezus też może ode mnie i oczekuje, żebym był bardziej hojny, Żebym może, może nie wszystko, ale może jakąś większą część wyłożył na Jego Królestwo. Albo jest jakaś sytuacja, jak dotyka mojego serca i mówi, no, dasz. Wtedy to już jest inna sprawa, tak? kiedy przychodzi mi oddać. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ściepną, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żonę tego, co ucho i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku basie. To tylko kilka przykładów niebezpieczeństw, zagrożeń, które mogą doprowadzić o, do odejścia drogi prawdy. I Słowo Boże, widzimy, jest pełne tych ilustracji. To nie jest to co w jednym miejscu, tylko napisane i gdzieś trzeba tego nie wiadomo jak szukać, jak czytamy, przez Słowo Boże widzimy. Zarówno w Starym Testamencie mam nasę przykładów, jak i w Nowym Testamencie widzimy tutaj wszystkie fragmenty czytam z Nowego Testamentu, gdzie mowa jest o tych, którzy schodzą z drogi prawdy, odpalają, zaczęli, ale nie kończy. Ale tematem, jak powiedziałem wczoraj, jest zwycięski bieg. Więc dosyć tych negatywów zakończymy na pozytywną minutę. No tak. W tym miejscu czytamy słowo, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale jesteśmy z tych, którzy zachowują wiarę. Oby to było nasze życie. Jak mamy uniknąć zwiedzenia? Jak mamy uniknąć odstępstwa? Jak nie odpaść od wiary? Myślę, że Nowy Testament pokazuje nam, że tutaj mamy dwa wyraźne elementy, Zachowania tego życia, które wygląda Ron. Po pierwsze, to jest ciągła walka z naszym ego, z naszym ja. Przysłuchajmy się, nagrajmy się jeśli trzeba dzisiaj mamy takie techniczne możliwości i posłuchajmy, ile w naszych rozmowach jest ja, mi, moje, mnie. Nasze ego, nasze ja, nasze potrzeby, nasze prawa. Gdzie to stoi w naszym życiu? Widzimy wyraźnie, że jesteśmy wzywani do zapierania się samego siebie i to codziennie. ale tak? Jezus jeśli chcesz iść za mną, to zaprzyj się samego siebie i jesz codziennie, codziennie, codziennie swój krzyż. Codziennie. Codziennie, codziennie jest, nasze ego budzi się i nasze ego żąda. I dlatego każdego dnia musimy zapierać się samym siebie. Od samego rana, tak? Jeszcze trochę poleżeć, jeszcze założyć ręce, jeszcze podrzemać. To jest to nasze dzieło, tak? Macie to? Każdego ranka tego doświadczamy. A duch mówi: czas się modlić, czas rozpocząć dzień z Panem. I zaczyna się walka od samego rana. Czy jeszcze trochę podżymiemy, jeszcze założymy ręce, jeszcze będziemy się rozkoszować i dać naszemu ciału troszkę więcej? Czy też zaczniemy zapierać się samych siebie i zewleczemy się z naszego łoża rozkoszy? I pójdziemy umyć się zimną wodą i pójdziemy na spacer z Bogiem, czy uplękniemy, czy usiądziemy, czy cokolwiek. Zaczniemy szukać naszego Boga. I to jest dopiero początek, dopiero pierwsze, pierwsze minuty dnia, a potem co już jest, co już są okazy, żeby ulec naszemu ciału, albo zaprzeć naszemu naszego ciała. Uśmierczyć to, co w naszych członkach ziemskich. Walczyć z tymi porządliwościami. Walczyć z tym, czego żąda nasze ciało. Czego się domaga. I co świat nam trąbi, że nam się należy. I co inni wierzący robią. I patrzymy na nim, czemu ja jestem gorszy, czemu ten ma brat to, tamten ma to, tamten mówi, a czemu ja tego nie mogę robić. Nawet ta siostra ma wbity, tu, i tam ma coś, i tutaj ma tego. A ja co? gorszy jestem? Tak? O, pełno mamy taki sprawiedliwej w kościele. Więc to nie tylko to od wewnątrz, ale to i z zewnątrz, i nawet z kościele. A więc musisz wybierać, tak? To jest jedna bardzo ważna sprawa. Czy będziesz toczył walkę z tymi porządnościami, które są żywe w Twoim ciele? Czy będziesz się zapierać każdego dnia? Jezus mówi: Jeśli ktoś tego nie robi, to nie jest niegodziwy. Weźmy sobie to do serca. Pan Jezus nie, nie, nie rzucał nigdy słów na wiatr. My dzisiaj to czytamy i myślimy sobie, że możemy to robić, nadal możemy być Jego uczniami. Nie, Jezus powiedział: Nie możesz! Nie jesteś niegodziwy. Jeżeli nie bierzesz swojego krzyża, nie jesteś niegodzien. Obyśmy nie usłyszeli tych słów, kiedy staniemy przed nim twarzą w twarz. Nie jesteś niegodzien. Nigdy Cię nie znam. Panie, ja przecież w Twoim imieniu to i tamto. Nie, nie, nie, nie. Nigdy Cię nie znamy. Idź precz, którzy czynisz nieprawość. Straszne to słowo. Ja naprawdę boję się. Naprawdę się boję. Znaleźć w gronie tych, którzy takie słowa mogą usłyszeć od Pana Jezusa. I usłyszą. Będzie wielu takich. Czytamy wielu, wielu przydzielach, tak. którzy będą Pani w Twoim imieniu. A jednak okaże się, że nie zapierali się samych siebie. Nie krzyżowali własnego ja, ale ulegali swoim rządom, ulegali swoim porządnościom i chcieli iść za Jezusem. Myśleli, że, szli, że idą za Jezusem, a tak naprawdę szli zupełnie inną drogą. To już nie była droga Jezusa. To nie jest droga Jezusa. Może Ci się wydawać, że o, co może mówi, wiele dróg wydaje się człowiekowi dobrych, tak? jedna droga wydaje się dobra, ale dokąd prowadzi? Do śmierci. Nie jedna droga zda się człowiekowi dobra, ale w końcu prowadzi do śmierci. Może Ci się wydawać, że jedziesz dobrą drogą. Może Ci się wydawać dlatego, że sobie swoje wyobrażenie stworzyłeś drogi Jezusa. Ale Jezus mówi, jeśli ktoś chce i za mną. Niechaj się zawsze samego siebie. Niechaj codziennie bierze na siebie swój krzyż i naśladuje mnie. Więc pierwsza część to jest walka z naszym tego, z naszym ja. A druga to naśladuje mnie. To jest druga część. To jest życie w bliskości z Jezusem. Życie, gdzie mamy z nim tą łączność, o której wczoraj mówiliśmy. Że on jest tym krzewem, a my jesteśmy tymi latoreślami, zaszczepionymi w niego czerpiącymi soki z Niego, będącymi w ciągłej łączności w Nim i naśladujemy Go, czyli wydajemy taki owoc, jaki On wydawał. Postępujemy w tym świecie tak, jak On postępował, tak jak ja pisze, wstępujemy w Jego ślady. Jesteśmy na tym świecie takimi, jak On. Czy to znaczy, że jesteśmy tak doskonali, jak On? Dyskusyjna sprawa. Nie zamierzam otwierać tej dyskusji z dzisiejszego wieczora. Ale z pewnością, z pewnością do tego mamy dążyć i mamy dołożyć wszelkich star, aby naszą wiarę uzupełnić. Poznaniem, głością, braterstwem. I te rzeczy mają się w nas pomnażać, pomnażać. Jeśli to czynimy, naszczypamy, że mamy szeroko otwarte drzwi do Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli tego nie czynimy, jeśli tego nie mamy, to co? Jesteśmy ślepi i zapomnieliśmy, żeśmy zostali oczyszczeni z naszych grzechów. Gdzieś się zgubiliśmy, gdzieś pogłądziliśmy. Jesteśmy na jakiejś odstępczej drodze. Możemy sobie wmawiać, co tylko chcemy, i znajdziemy sobie wierzących, którzy z nami się zgodzą i poklepią nas po plecach. Ale kiedy staniemy kiedyś przed Jezusem, możemy usłyszeć gorzkie słowa. Tego się winniśmy bać. I winniśmy szukać tej drogi, którą Pan Jezus nam wskazuje. Pan Jezus mówi o sobie. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi nigdy łapnąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To znaczy, że Jezus jest twoim zaspokojeniem. To znaczy, że twoje pragnienie znajduje satysfakcję w nim, że on cię karmi. Dlatego mówię, niemożliwe jest, żeby człowiek, który karmi się Jezusa, który się codziennie nim nasyca, mógł narzekać, mógł biadać, mógł jęczeć. To jest objawem cielesności. To jest objawem nienasycenia. Że gdzieś w Twoim sercu jest jakiś głód i myślisz, że to, czy tamto, czy coś innego w życiu Ci przyniesie satysfakcję, a nie Jezus. I dlatego narzekasz, dlatego jęczysz. I bracia, siostry, nie zrozumcie mnie źle. Ja wierzę, że jest czas na płacz w Kościele. Jest choroba, jest cierpienie dziecka, są zmagane takie czy inne, straciłeś pracę. Jest mowa o tym, żeby płakać z płaczącymi. Nie zrozumcie mnie źle. Są momenty, kiedy jesteśmy doświadczani i płaczemy, to ja nie o tym mówię, że teraz mamy udawać, że nas nic nie boli, że, że nie, nie, nie jesteśmy ludźmi, ale to jest coś innego od takiego życia po prostu w ciągłym niezadowoleniu, w ciągle nieusatysfakcjonowaniu, w ciągłym szemraniu na szkołę. Cokolwiek przyjdzie, to my zaraz już jakbyśmy w ogóle nie byli wierzący. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że ja to nie mówię o jakiejś skrajności, jakiejś świecie, idealnym, życiu w idealnym świecie, w którym po prostu halleluja, cieszymy się i tego, jesteśmy po prostu nie z tego świata. Nie jesteśmy w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie i różne rzeczy nas wątpią, różne rzeczy nas dotykają, jest czas na łzy. Ale nawet we łzach, nawet w tym cierpieniu możemy się radować Pana i winniśmy się radować. Zawsze. Więc tutaj to jest ta różnica między człowiekiem wierzącym. Tak jak Paweł mówi możemy być powoleni, ale nie jesteśmy pokonani. No, możemy być utrafieni, ale nie jesteśmy załamani, nie jesteśmy zrozpaczeni. Nie. Mamy nadzieję, mamy ufność, mamy wiarę, mamy Boga. Więc to, to jest ta różnica. Nie starasz się, mówię mówię, żyjemy ładnie, wszystko jest super. Nie, nie, nie. nie. Ale jest ciągle to serce, które wierzę duszą moją, ufaj Panu. Bo jeszcze posłać. To jest ta postawa wiary tej ufności w Bogu. Kiedy mówię nawet o tym, co mnie uciska, to mam ufność w Bogu, że albo jest to mi potrzebne, i Bóg coś dobrego, przez to chce uczynić w moim życiu, albo Bóg mnie z tego wyrwie, albo Bóg mi udzieli łaski, żeby przez to przejść. I nie narzekam, nie jęczę, nie kwęczę, nie szemram. Mam ufność w Bogu. Jezus jest chlebem życia mojego. Karnie się. Nasycam się nie. Moja dusza jest zaspokojona. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia, światło światłość żywota. Więc Jezus, choćbym szedł nawet ciemną doliną, jest światłością mojego życia. On rozświeca moje serce. Ja nie, nie, nie, nie boję się tych zwodzicieli, tych kłamców, bo mam Jego Słowo, mam Jego Ducha, Ducha Prawdy. Muszę się obawiać tych rzeczy. że to nie znaczy, że nie mam się mieć na baczności, nie mam się pilnować i strzec, ale nie żyję w strachu. Jeśli trwam w Jego Słowie, jeśli trwam w społeczności z Nim, On jest światłością świata, która już rozświeca. W serce każdego jednego człowieka, który tylko chce wnoźć do tej świadomości. To nie jest tak, że po prostu ten zwodziciel jest tak potężny i taki, nie, nie, po prostu nie można się oprzeć jego mocy. Nie, to nie jest tak. Tak jak czytaliśmy, to coś w twoim sercu jest nie tak, że ty idziesz za takim głosem. Pan Jezus mówi, moje owce nie pójdą za głosem owce. Nie, jeśli jesteś jego owcą, to ty rozróżniasz głos Jezusa od imu głosu. Może czasami na chwilę coś tam się nie wsłucha, zauważnie i pójdziesz na moment, ale za chwilę zacznij ci to brzmieć coś obco. Jeśli jesteś owcą Jezusa i nie pójdziesz za tym głosem, wycofasz się. Powiesz, nie, nie, to nie jest mój głos. To jakiś inny głos, to jakiś dziwny. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia, światłość żywota. Jezus mówi, ja jestem droga. I prawda, i żywo. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przedemną. Żadna inna droga. Potrzebujemy Jezusa w naszym życiu. I jeśli mamy Jezusa, jeśli trwamy Jezusie, gdzie idziemy? Pościuszko do Ojca. Jeśli nie mamy Jezusa, jesteśmy zgubieni. Powtarzam to, co mówiłem wczoraj, ale to jest bardzo ważne poselstwo. Musimy być w Jezusie. Musimy go kochać, musimy go poznawać. Musimy go cenić, miłować i, i w nim trwać, jego się trzymać. I wtedy idziemy do Ojca. On sam jest drogą. On nas poprowadzi. W każdym innym wypadku jesteśmy na niebezpiecznej drodze. I ostatni fragment z listu do Kolosa. Otwórzcie no go proszę i przeczytajmy. Razem, na tym dzisiaj zakończymy. List do Kolosan, drugi rozdział. Do kolosan drugi rozdział i czytajmy od szóstego wiersza. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Jak go przyjęliśmy? Jak go przyjęliśmy? Żeby zrozumieć ten wiersz, musimy sobie przypomnieć, jak go przyjęliśmy. Jak go przyjęliśmy? Nie mając nic, tak? Uświadomił nam w tej ławce naszą męcę, naszą grzechę, naszą słabość, naszą mieć, by pokonać grzech, by wyzwolić się z tego stanu, w którym tkwiliśmy, uświadomił nam naszą całkowitą, duchową bezradność, naszą wewnętrzną ruinę, skażenie grzechu. W różnym stopniu to się wydarzyło w naszym życiu, ale to nam to zostało objawione, żeśmy do Niego przyszli, jakbyśmy byli świadomi, że jesteśmy zdrowi, to nie potrzebowalibyśmy lekarza, tak? Uświadomił nam, że jesteśmy chorzy i to, i to strasznie chorzy. Wcześniej myśleliśmy, że nie jesteśmy chorzy, tak? Ja z myślałem sobie, że jestem zdrowy, że jestem fajny facet i że po prostu, no, będę nieba, no? Mimo, że byłem zakłamany, skażony grzechem i żyjąc, zatopiony w kłamstwie, w obłudzie, w grzechu, ale jakoś to wszystko mi nie przeszkadzało myśleć o sobie, że jestem fajnym facetem. I że Pan Bóg nie lubi, i że nie ma. Aż do tego dnia, kiedy Bóg otworzył moje oczy, i po prostu byłem zrozpaczony, przerażony moim duchowym stanem, kiedy uświadomił, jakim jestem kłamcą, jakim jestem obłudnikiem, jakim jestem strasznym, zatwardzialnym rzecznikiem, powiedziałem: Panie, ratuj mnie, ratuj mnie, pomóż mi, nie mogę nic sam zrobić. Jak Ty mnie nie uratujesz, nic mi nie pomoże. Tak go przyjął. I tak chcę w Nim chodzić. Dzisiaj nie uważam, że jestem lepszym, niż byłem wtedy. Ani troszkę. Jeśli Jezus odjąłby ode mnie dzisiaj swoją łaskę, jeśli odjąłby ode mnie swego ducha, jestem potworem. zdolnym najgorszy najgorszych rzeczy. Taka jest prawda o mnie. Ja obawiam się, że to jest prawda o każdym z Was. Tak jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim Cały czas tej samej postawie, uniżenia, pokory, świadomości, że bez niego nic nie możemy uczynić. Nie wzbijajmy się w pychę, nie sądźmy, że już jesteśmy dojrzali, że już sobie poradzimy, że już teraz to możemy pokazać braciom i siostrom no samemu Panu Bogu, co my na niego nie uczynimy i co my nie dokonamy. To jest droga pychy i wpadku. Nasze miejsce jest miejscem uniżenia przed naszym Wam. Jego wywyższenia. Uniszmy się pod mocną ręką Bożą. Tam trwają, uniżenie. Tak jak Go przyjęliśmy jako Pana. Tak jak powiedzieliśmy, nie ma rządź Weź wszystko. Mam nadzieję, że nikt z Was nie zrobi tak, że Pani oddaje Ci 50% mojego życia, a 50% zostanie dla do siebie. Pani oddaje Ci 90% mojego życia, ale tego nie ruszaj. Mam nadzieję, że jak przyszliśmy do Niego, to powiedzieliśmy Pani weź całe moje życie. Weź wszystko. Jeśli tego nie zrobiliście, to czas by to zrobić. Jeżeli oddałeś mu jakąś część swojego życia, nie oddałeś mu wszystkiego. To jeszcze jest nie Czytamy, że on zazdrośnie chce mieć tylko na siebie ducha, który mu dał nasz. Tylko na siebie. To Nie jest tak, że można. Panu Bogu coś dać, jaką szczęść święcić, jaką szczęść mu oddać, coś sobie zachować. Nie. Jezus żąda wszystkiego. Jeśli chcesz iść za Nim, trzeba mu dać wszystko. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to naprawdę nie czekaj na nie wiadomo jaki wielki dzień, ale dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz oddać Mu siebie w całości i uczyć to, jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś. A jeśli tak uczyniłeś, to tak w Nim chodzi. To tak w Nim chodź. Tak jak Go przyjąłeś, tak w Nim chodzi. I wszystko będzie Jego, jako Pana. Wszystko. Każda jedna sfera Twojego i mojego życia. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. korzenieni weń i zbudowani na i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie szemranie. Nie. Składając nieustannie nie, To jest cecha człowieka, który chodzi z Chrystusem. Nie szemranie, nie nie narzekanie, ale dziękczynienie. Panie, dziękuję Ci. I potrafimy dostrzec wiele, wiele, wiele rzeczy, za które możemy dziękować. Jeśli nie widzisz rzeczy, za które dziękuję, możesz dziękować, a widzisz rzeczy, na które możesz narzekać, to coś jakaś zasłona jest na Twoich oczach. To obawiam się, że Jezus nie jest Twoim Panem. Bracie i siostry, potraktuj to słowa poważnie. Mówię to z głębokim przekonaniem. Jeśli nie widzisz powodów do dziękczynienia i jeśli nie dziękujesz, jeśli w Twoim życiu jest więcej narzekania niż dzięcznienia, to coś jest nie tak z Twoją relacją z Chrystusem. Nawróć się, upamiętaj się, przyjmij Jezusa jako Pana. Gdyż jak tutaj czytamy, mamy, jeśli jesteś wkorzeniony w Niego, jeśli nie jesteś tym ziarnem bez korzenia, ale jeśli masz to ziarno, jeśli jesteś tym ziarnem, które, czy, czy to ziarno Bożego, Bożej Prawdy znalazło w Tobie korzeń, jeśli Ty jesteś wkorzeniony w Chrystusa i zbudowany na Nim i utwierdzony w wierze, jak Cię nauczono, to nieustannie będziesz składał dzięki. Bracie, naprawdę taki wdzięczny jestem Bogu za to, za to, za to. Przechodzimy do rano na 9.8. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za nowy dzień. Dziękuję Ci za zdrowie. Dziękuję Ci za to śniadanko. Dziękuję Ci za braci. O tyle rzeczy jest to podziękowanie. Dziękuję. Składajmy nieustannie dziękczynienie. I baczmy, baczcie, aby Was, kto nie sprowadził na manowce, filozofią. O, tylu filozofów w Kościele. Tak filozofują. Tak kręcą. Baczcie, by was ktoś nie zbił, by was nie sprowadził na manowce, filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. To jest nasza, nasz probiecz prawdy. Czy to jest oparte na Chrystusie? Czy to prowadzi nas do Chrystusa? Czy to uwielbia Chrystusa? Czy to ma coś wspólnego z Chrystusem? Jeśli to nie jest oparte na Nim... Trzymajmy się od tego zdarza, mimo od tego dystans, cokolwiek nie prowadzi nas do Chrystusa, nie od tego się zdarza. Gdyż w Nim, w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. Nie tylko fragment boskości, nie jakiś element boskości, ale w Nim jest cała pełnia boskości. I wy macie pełnię w Nim. Tak? Zdali napisane? Macie wszystko w Nim. Wszystko. Pełnię. Jeśli masz Chrystusa, nie ci niczego. Macie pełnię On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też Zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście, czy wyzwoliliście, zostaliście wyzwoleni z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe, że już nie żyjemy w niewoli grzechu, że już nie jesteśmy sługami nieprawości, że już nie musimy grzeszyć, tak jak kiedyś, bez Chrystusa. Byliśmy zniewoleni, musieliśmy grzeszyć, ale teraz? Jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy wyzwonieni, obrzezani. To zostało odcięta, ta moc grzechu została odcięta od nas. Już nie musimy grzeszyć, już nie musimy żyć w niewoli grzechu. To jest obrzezanie Chrystusowi. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w szciem, w którym też zostaliście wespółwzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. To, co stało się z Chrystusem, stało się też z nami, jeśli wierzymy w Niego jeśli zaufaliśmy Mu, to to wszystko, co wydarzyło się w Chrystusie jest naszym udziałem. Wraz z Nim umarliśmy i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni w nowego życia. I was, którzy umarliście, czy raczej to powinno być, byliście martwi w waszych grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, czyli w ciele, w którym byliśmy z niewolnikami grzechu. Wespół z Nim ożywił, z Chrystusem, tak? Ożywił Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. Bóg się rozprawił z naszymi grzechami i Bóg się rozprawił z naszym przeciwnikiem. Jezusie Chrystusie. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. W tamtym czasie to były te kwestie. Dzisiaj to są różne inne kwestie. Wiecie, bracia, siostry osądzają was z takiego powodu, z takiego powodu jest dzisiaj. Nawet dzisiaj, nawet tutaj przypuszczam wśród nas, mogłoby, gdybyśmy zaczęli poruszać pewne tematy, mogłoby się okazać, że jedni, drugi będziemy osądzać o rzeczy drugoszędne, nie, nie, tak naprawdę nieważne jeśli chodzi o po prawdziwą pobożność. Dla kogoś może to być ważne, bo w takiej tradycji, gdzieś tam zrośli, gdzieś tam coś przyjęliśmy, ale to nie są fundamentalne kwestie. Nie winniśmy sądzić brata i siostry na tej podstawie, ale niestety to ma miejsce dzisiaj. Paweł mówi, niechaj was nikt nie sądzi z powodu tych, tych rzeczy, bo wszystko to są tylko cienie, Rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Jeszcze mam dużo do powiedzenia, ale już tak przeciągamy. Pomódnę się, kochane bracie, powstańmy proszę.